Rozdział 27. Pan nakazuje amonowi wyprowadzić antinefilechitów, aby nie wyginęli. Po spotkaniu almy radość amona wyczerpuje jego siły. Nefici nadają im kraj Jerszon i nazywają ich ludem Amona. Gdy lamanici, którzy poszli walczyć z nefitami, przekonali się po wielu próbach pokonania ich, że daremne są ich wysiłki, powrócili do nefi. I Amalekici byli rozgniewani z powodu swych strat. Gdy więc zobaczyli, że nie mogą się zemścić na Nefitach, zaczęli podburzać Lamanitów przeciwko ich braciom, Antinefilechitom, i znowu zaczęli ich zabijać. I Antinefilechici ponownie odmówili obrony i pozwalali, by wrogowie zabijali ich jak chcieli. I gdy Amon i jego bracia zobaczyli śmierć wielu z tych, których tak bardzo pokochali i którzy tak bardzo ich kochali, albowiem traktowano ich jak gdyby byli aniołami posłanymi przez Boga, by zbawić ich od wiecznej niedoli, dlatego gdy Amon i jego bracia zobaczyli śmierć tak wielu z nich, ogarnęło ich współczucie i powiedzieli królowi Zbierzmy lud Pana i pójdźmy do Zarahemli, do naszych braci Nefitów. Wymknijmy się z rąk nieprzyjaciół, aby nas doszczętnie nie zniszczyli Ale król powiedział im Nefici zabiją nas za wiele morderstw i występków, które wobec nich popełniliśmy I Amon powiedział Pójdę zapytać pana, jeśli nam powie, idźcie do swych braci, czy pójdziesz? I król odpowiedział Pójdę, jeśli pan powie nam, byśmy poszli Pójdziemy do naszych braci i będziemy ich niewolnikami, aż wynagrodzimy morderstwa i zło, które im wyrządziliśmy. Lecz Amon powiedział mu, posiadanie niewolników jest wbrew prawu nefitów ustanowionemu przez mego ojca. Pójdźmy więc i zdajmy się na łaskę naszych braci. Ale król powiedział, zapytaj pana i jeśli powie nam, abyśmy poszli, pójdziemy, w przeciwnym razie zginiemy tutaj». I stało się, że Amon poszedł, zapytał Pana i Pan powiedział mu Wyprowadź ten lud z tego kraju, aby nie wyginęli Bowiem szatan ma wielką władzę nad sercami Amalekitów Którzy podburzają Lamanitów przeciwko ich braciom, aby ich zabijali Opuśćcie więc ten kraj I błogosławiony jest ten lud z tego pokolenia, bo ja ich zachowam I stało się, że Amon powtórzył królowi wszystko, co mu Pan powiedział i zebrali cały swój lud, to jest cały lud Pana, zgromadzili wszystkie swoje stada i opuścili kraj, uchodząc w puszczę, oddzielającą Nefi od Zarahemli i wyszli z puszczy w pobliżu granic Zarahemli. I stało się, że Amon powiedział, ja i moi bracia pójdziemy do Zarahemli, a wy pozostancie tutaj, aż powrócimy i wypróbujemy serca naszych braci, czy pozwolą, abyście weszli do ich kraju. I stało się, że gdy Amon i jego bracia szli do Zarachemli, spotkali Almę we wspomnianym już miejscu i radosne było ich spotkanie. I radość Amona była tak wielka, że go przepełniła, bo radował się w Bogu aż do wyczerpania swej siły, że tym razem także osunął się na ziemię. I czyż nie była to niezwykła radość? Oto była to radość, której doznają tylko prawdziwie nawróceni i pokorni spośród szukających szczęścia. I radość Almy ze spotkania swych braci była naprawdę wielka, jak też radość Arona, Omnera i Himniego, lecz radość ich nie była ponad siły. I stało się, że Alma wrócił ze swoimi braćmi do Zarachemli i zabrał ich do swego domu. I poszli do naczelnego sędziego i opowiedzieli mu o wszystkim, czego doświadczyli w kraju Nefi u swych braci Lamanitów. I stało się, że naczelny sędzia rozesłał w całym kraju obwieszczenie, pragnąc poznać głos ludu co do przyjęcia ich braci, to jest anti-Nefi I taki był głos ludu. Oddajmy naszym braciom kraj Jerszon, położony na wschodzie nad morzem i graniczący na północy z krajem obfitość. Damy Jerszon naszym braciom jako ich dziedzictwo. I rozmieścimy nasze armie pomiędzy Jerszon a Nefi, aby bronić naszych braci w Jerszon, gdyż ciężko żałują popełnienia wielu morderstw i swej niegodziwości i obawiają się znowu popaść w grzech, jeśli podejmą broń przeciwko swym braciom. Tak postąpimy z naszymi braćmi. Przejmą oni Jerszon, a nasze armie będą ich strzec przed wrogami pod warunkiem, że dadzą nam część swej własności, by pomóc w utrzymaniu naszych armii. I gdy Amon to usłyszał, zabrał ze sobą Almę i powrócił do Antinefilehitów, do puszczy, gdzie rozbili namioty i uczynił im to wszystko wiadomym. I Alma opowiedział im o swym nawróceniu i nawróceniu Amona, Arona i jego braci. I wieść przyniesiona przez Amona i Almę wywołała u nich wielką radość I poszli do Jerszon i zajęli go, a nefici nazwali ich ludem Amona Odróżniano ich więc odtąd pod tym imieniem Zaliczono ich do nefitów oraz do ludu Kościoła Boga I wyróżniali się spośród innych swą gorliwością dla Boga i ludzi Gdyż we wszystkim postępowali uczciwie i sprawiedliwie I byli wytrwali w swej wierze w Chrystusa aż do końca brzydzili się rozlewem krwi swych braci, że niemożliwym było zmuszenie ich do podjęcia broni przeciwko swym braciom. I nigdy nie bali się śmierci ze względu na swą wiarę w Chrystusa i w zmartwychwstanie, bo wiedzieli, że śmierć jest unicestwiona przez zwycięstwo Chrystusa. Woleli więc śmierć, zadawaną im w najbardziej bolesny i dotkliwy sposób, na jaki stać było ich braci, niż podnieść miecz czy bułat, by ich zabić. I tak byli oni ludem gorliwie oddanym Panu, umiłowanym przez Niego i szczodrze błogosławionym.